Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Nie wiem, który to już jest z kolei odcinek. W każdym razie mogę powiedzieć z takich zakulisowych ciekawostek, że nagrywamy go drugi raz, bo przed momentem tak. okazało się jakoś tak po 10 minutach, że dziwnym trafem nie udało się włączyć nagrywania. No ale teraz mam nadzieję, że już bez jakichkolwiek problemów technicznych uda nam się to wszystko Wam przedstawić. A witają Was Michał Dziwisz i Tomek Bilecki. W dzisiejszym odcinku Tyflo Podcastu będziemy mówić o bardzo fajnym programie, który jakiś czas temu był prezentowany na pierwowzorze tyflopodcasta, Podcasta, czyli na Blind cool tak, ale to, Z którego w ogóle w tym momencie korzystamy. Z, dokładnie. Ale nie z Blind Culteka cool korzystamy, tylko z Team Talka e, z, z tego programu, właśnie. Żeby nie było jakichś tu niedomówień. W każdym razie pro, temat nas zainspirował, a wiadomo, że nie każdy włada tym angielskim lepiej lub gorzej. Niektórzy to wcale. Więc postanowiliśmy nagrać taką polską prezentację programu Team Talk, który jest naprawdę świetnym programem, jeżeli chodzi o aplikacje do rozmów internetowych, do rozmów głosowych, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z rozmową w kilka osób, bo chyba zgodzisz się Tomku ze mną, że Skype przy jakichś takich większych rozmowach konferencyjnych zaczyna się dławić. No czasem tak, bo... No, chociaż też zależy, bo też niedawno gadałem w kilkanaście osób i było i było nieźle. To znaczy, ja gadałem <coughs> przez tą opcję Skypecast. A, to... W tym momencie jest troszkę lepiej, ale... Mm -hmm. Ale to też jednak ale no, no, nie, nie mniej jest... jednak. Nie jest to to, co daje TeamTalk. Yy, jakość na <coughs> nie, Skype no, jest gorsza. oczywiście. No, jakość jest jednak... Sp... No właśnie. Z tym, że Skype, jak trzeba powiedzieć, ma nieco więcej... <coughs> Ma nieco więcej opcji dotyczących filtrowania dźwięku. I jeżeli. Tak, to ktoś... jest na pewno wygodniejsze dla kogoś, kto w ogóle nie, po prostu chce podłączyć mikrofon i chce gadać bez jakichś ustawień. No bo jednak mniej zajmuje tego łącza i jest taki jednak bardziej dla takiego użytkownika, no powiedzmy, niezorientowanego absolutnie w temacie audio, i który w ogóle nie wie o co chodzi z regulacją głośności na przykład, czy z takimi rzeczami. Ja podejrzewam z wszystko ustawi. Ja podejrzewam także, że więcej filtruje ten program, na przykład teraz za oknem chyba znowu kosiarka powraca u Ciebie tak, tak, i tak. tą kosiarkę doskonale słychać. Pomijając to, że dysponujesz mikrofonem pojemnościowym, który w odróżnieniu od no, tak. dynamicznych zbiera jednak tego sygnału z otoczenia dosyć sporo, to jednak myślę, że na Skype'ie byłoby to słyszalne mniej. Dużo mniej na pewno, bo Skype ma masę różnych filtrów. Na Skype'ie <śmiech> dwie osoby mogłyby rozmawiać e, nie w słuchawkach, tych, jak my teraz rozmawiamy, tylko słysząc siebie w głośnikach i też by nie było słychać e, jakiś, no nie, nie byłoby słuchać tego, tego echa, które, które jest no, po poroca jakby z głośników, bo Skype też ma jakiś swój filtr wyciszający te wszystkie odgłosy no i ma tych filtrów generalnie bardzo dużo, które... Część filtrów zajmuje się psuciem dźwięku, część filtrów się, zajmuje się naprawianiem tego dźwięku. No ja powiedziałbym, że z takiej perspektywy radiowca to ten Skype więcej psuje niż poprawia, bowiem czasem działając Nie, no w jakimś wiecie, tam tak. radiu internetowym zdarzało mi się robić jakieś relacje, czy, czy rozmowy z ludźmi, czy wejście antenowe za pomocą Skype'a, to jeżeli ktoś dysponował w miarę tym łączem dobrym, i w miarę dobrym mikrofonem przystosowanym do Skype'a, przy czym dobry wcale nie oznacza wysokiej klasy, bo paradoksalnie ludzie z, mi z dobrymi e, właśnie, mikrofonami bo... dynamicznymi brzmieli gorzej niż ludzie z mikrofonem za 5 zł z jakiegoś tam supermarketu który miał natomiast jakiś tam certyfikat Skype'a. dokładnie więc to jest ta różnica. Na tym toku słychać dokładnie to, jak brzmi nasz mikrofon. Jaki kto ma mikrofon, jak kto mówi do tego mikrofonu, to wszystko po prostu na tym toku się nie ukryje. Tu nie ma żadnych filtrów, nie ma żadnej poprawy. Jest jedynie coś tak. takiego, co nazywa się, e, czekaj, jak to się nazywa, redukcja szumów. Redukcje, po prostu redukcja szumów, ja to zaraz włączę, bo to się da włączyć w czasie rozmowy. To będziecie sobie. Chyba, mogli... że to będziemy już potem w czasie jakby. Wiesz co, opisu... myślę, że myślę, że właśnie. Opiszemy ten programik i po kolei powiemy co i jak. Zacznijmy może od no tego. A propos może tych filtrów, jeszcze jak dam teraz Michała na, na głośniki właśnie w tej chwili. No i to teraz Na pewno będzie słyszał. No i słyszę się, i, I będziemy... przy okazji możecie sobie zobaczyć i usłyszeć. Jakie jest, jakie jest opóźnienie? Jest może troszeczkę większe niż na Skype'ie, na Skype natomiast nie, nie jest jednak... uniemożliwiające rozmowę. Tak, no już wyłączyłem głośniki, jak słychać. Dzięki i... Ci bardzo. I tak. Dobra. Na dobry początek może powiedzmy naszym słuchaczom, subskrybentom, skąd ten programik można pobrać, bo to jest pierwsza i istotna zarazem rzecz. Tak. Strona całego projektu to jest www.berwer pisane przez w.dk No i tam jest, tam jest bardzo to dobrze zrobione. Nawet ktoś z bardzo nikłą znajomością angielskiego może sobie ten program bez problemu pobrać. Natomiast jeżeli ktoś chciałby się jakoś poeksperymentować, pobawić w jakieś eksperymenty, w jakieś testy, można jeszcze po całym adresie y, napisać slash beta i wchodzimy na stronę z wersjami beta y, Timtoka. Ja w tej chwili korzystam z najnowszej wersji beta 3.5 beta 10 i z tą wersją nie ma praktycznie żadnych problemów, jak do tej pory nie zauważyłem, żeby były jakieś zwisy, jakieś problemy. Y, bardzo dobrze chodzi i no także no mimo, że beta to w zasadzie nie ma z nią żadnych problemów Dokładnie. Są takie programy, przy których niby jest napisane, że wersja beta czasem sprawdzają się zdecydowanie lepiej niż te wcześniejsze pełne wersje. No ale z betami to różnie bywa. Wiadomo, każdy z nich korzysta jakby na własne ryzyko. Jeżeli coś tam się tak. dzieje, no to, to już po prostu trzeba mieć na uwadze, że to jest wersja testowa i różne rzeczy mogą się jeszcze z nią dziać. Dobrze. Skoro program już wiemy skąd ściągnąć, to teraz ja powiem, gdzie można się tym programem podłączyć, bowiem y, już wystartował Tyflo Podcast pod swoją własną domeną i to jest www.tyflopodcast.net. Jeżeli ktoś korzysta z FIDE RSS-owego. RSS to proszę sobie gdzieś tam zapamiętać ten adres. Oczywiście FIT w Waszych czytnikach RSS spokojnie się zaktualizował, bowiem my korzystamy z tego zewnętrznego serwisu FeedBurner. Natomiast adres się zmienił. Przypominam już nie www.tyflopodcast.w.pl, tylko www.tyflopodcast.net. I pod tą domeną będą różne fajne rzeczy. Zapowiadałem, że będzie serwer XMPP, serwer Jabbera, Trochę jeszcze to potrwa, natomiast co jest już, to jest serwer Timtoka. I teraz, żeby wejść na serwer Timtoka, to wchodzicie na następujący adres. tt.tyflopodcast.net tt.tyflopodcast.net Porty domyślne, jeżeli zapyta o hasło, to trzeba wcisnąć Enter yy, i zignorować ten monit i już więcej Was o to hasło nie tak, będzie pytać. Że... TeamTalk w ogóle ma, to jest zupełnie inna koncepcja y, niż Skype albo inne komunikatory internetowe, to jest zupełnie inna koncepcja jakby odnadywana użytkowników, kontaktowania się z użytkownikami tego programu. Powiem tak, że koncepcja Teamtoka jest bardziej znana w Stanach Zjednoczonych, wśród mm. osób niewidomych, a w naszym pięknym kraju nad Wisłą znana jest z pewnością tym osobom, które grają w różnego rodzaju gry. Na przykład w Quake'a, na przykład w jakieś tam gry sieciowe. Jest taki program, który się nazywa TeamSpeak. I ten program TeamSpeak Yy, służy do tego, że można się tam połączyć z jakimś serwerem i sobie rozmawiać w kilkadziesiąt osób, na przykład grając sobie w jakąś grę sieciową. No ale wiadomo, że osoby, które nie widzą, to specjalnie z tego nie korzystają, a poza tym jakość rozmów w tym Spiku jest beznadziejna, yy, więc yy, nie polecamy. Ale TimToka polecamy jak najbardziej, bowiem program, co trzeba powiedzieć, jest w pełni dostępny dla osób niewidomych. Nieważne w zasadzie, z jakiego screen screenreadera korzystają. Ja to nawet wyobraź sobie, na halu sprawdzałem jakiś czas temu i na halu hmm. też działa. Nie wiem, czy na tym NFDA, ale też pewnie pójdzie. Pewnie pójdzie na system akcesji. Ale no to każdy. są standardowe ikonki, na no Dokładnie, to bo to pójść, są standardowe to jest... kontrolki, to są yy, kontrolki powinien następujące. Nas, nawet narrator, ten program Windowsowy powinien sobie sprawdzić. Pewnie sobie tak, pewnie tak. To są kontrolki następujące. Tu są tylko menu, są przyciski, są są pola wyboru, są zakładki, jest pole edycji, tylko hmm. do czytania pole edycji, są suwaki i jest widok drzewa. I to jest cała filozofia, tak. słuchajcie, programu TimTok i jest jeszcze dużo skrótów klawiszowych. Które, jeżeli tak. ktoś chce je zapamiętać, to je zapamięta, a jeżeli komuś się nie chce zapamiętać, to do wszystkiego będzie w stanie dotrzeć yy, za pomocą menu. Jedna sprawa, którą ja znalazłem w toku, to coś. nie zawsze chce działać tamten prawy klawisz myszy, czyli ten klawi klawisz aplikacji. Nie wiem, czy ty zwróciłeś na to uwagę. Yy, wiesz co, jakoś nie przyznam się. Na przykład... To znaczy na plikach nie działa. No ale. właśnie, właśnie na plikach. Właśnie na plikach jakoś nie bardzo yy, chce to funkcjonować, ale wreszcie programu działa, mm -hmm. bo przy okazji jeszcze TikTok ma coś takiego, co się nazywa serwer plików. Na czym to polega, to powiemy za chwilę. Może teraz przejdźmy w końcu do prezentacji programu. Ja teraz będę musiał... Najlepiej jak ja przełączę szybko... Yy, Język na polski, bo jeszcze tego nie zrobiłem. O, pies się odezwał. E, już przełączamy na e, To jest to jest oknie. to jest Windows, tak? Dobra. No to tak. Dobra, podnosimy sobie suwak do Apolla, żeby było to lepiej słychać. i jeszcze głos zwolnię, bo, bo ludzie narzekają. No mam nadzieję, że już teraz z taką szlamazarą to sobie wszyscy poradzą. Zaczynamy od przyjrzenia się w ogóle Timtokowi w okienku interfejsu. W tym momencie jestem... Właśnie. To jest takie drzewko. W tym drzewku... Mamy od samej góry. masz na przykład rozłącz, bo każdy będzie miał w tym tym tylko Dobra, tym no właśnie, dobra, to ja się rozłączę i pojawię się za chwilkę. Ja szybko omówię ten, ten interfejs przy połączeniu. Mhm. Więc ja się rozłączam i my się słyszymy za chwilę. Dobra, jeszcze tu widzę, że zrobię sobie porządek na... Nie znamy. Widzicie? Okej. Okay. I teraz TeamTalka oczywiście odpalamy po instalacji za pomocą Start, programy TeamTalk. Zresztą pokażę, co tu jest. Mamy coś takiego, co się nazywa TeamTalk 3 Service. I tu są dwie pozycje. TeamTalk Service czy TeamTalk Enter Service, to jest po prostu do serwera TeamTalkowego. Jeżeli ktoś korzysta z serwera TeamTalkowego na swoim własnym komputerze, to może sobie to zrobić i będzie mu to się odpalało przy starcie systemu. TeamTalk 3 Admin to jest rzecz, której szukałem przez jakiś czas. To jest program, osobna instancja Timtoka do administrowania serwerem. Jeżeli stawiamy swój własny serwer, to za pomocą tego... Po prostu możemy nim zarządzać. Tu mamy TeamTalk Help, TeamTalk, C-Service i to jest wszystko. Ja już mam timtoka odpalonego, więc teraz y, czas by się połączyć. Zatem wchodzę do menu plik. Menedżer hosta, hosta to nie Połącz, Połącz. Menu hosta. Nod. Nod. Nod. 1. Tu mam wybrane ESR Czyli to jest to samo co TT Tyflopodcast.net Tyflo. Wybieram sobie to Ten serwer Nie znam drzewa i już jestem połączony. No dobra. Więc okay. bardzo szybko można się połączyć z tym. Wystarczy po prostu wpisać odpowiedni host do serwera i wystarczy... Na tym TeamTalkowym naszym serwerze są domyślne porty, hasła, nie trzeba wpisywać i jest wszystko w porządku. Teraz y po połączeniu się Serwer mamy coś takiego. Serwer to jest główny pokój serwera. I tu pojawiają się wszelkiego rodzaju informacje. Tu ląduje każdy pierwszy użytkownik, który się połączy. I teraz my jesteśmy połączeni właśnie z tym serwerem. Yy, jesteśmy w pokoju serwer. Midi Bitomek. I teraz proponuję, żebyśmy zademonstrowali naszym słuchaczom, jak dostać się do pokoju Tyflo Podcast. <śmiech> Więc jak to mhm. trzeba by zrobić? E, dobra, czy ja już jestem też w TimToku po tym y, midi bitomek są takie jeszcze dwie rzeczy. Radio i Tyflo Podcast. Dokładnie, jest no, radio i ja jest Tyflo Podcast. nie ja mam wyłączonego gadacza, więc umie to nie słychać. Znaczy nie wyłączonego, tylko skierowana na, na inne wyjście karty. Y, jeżeli ustawimy się na tym, gdzie mamy, gdzie chcemy wejść, y, no to, to albo wciskamy Ctrl-J y, to jest skrót do angielskiego Jamie Channel. Mm -hmm. yy, albo albo z, menu, yy, z menu kontekstowego, czyli wszystką sprawy krawisz w. Co, słyszałem, co słyszałem? do kanału. Dokładnie. I on nawet przy tym mówi skrót. Skrót w, yy. i można sobie bardzo łatwo zapamiętać ten skrót, a warto bo się przydaje. Więc teraz myślę, że zademonstrujemy naszym słuchaczom i przejdziemy sobie do kanału Tyflo Podcast. Ja teraz ustawiam się na y, Tyflo Podcaście i teraz naciskam Ctrl-J. I już jesteśmy, już gadamy w kanale Tyflo Podcast. Z tym, że jedna sprawa, nie można rozmawiać jakby jednocześnie w dwóch kanałach, no, no bo to trochę by było nielogiczne zresztą. Można rozmawiać tylko w jednym. Jeżeli wchodzimy do kanału Tyflo Podcast, to nas już nie ma w tym kanale serwer. Tak. Co dalej? Teraz przyjrzyjmy się okienku TimToka. Jesteśmy na razie na tym drzewku. I tu są takie dwa suwaki. To może o tym pierwszym, Tomek, ty opowiedz? Tak. Pierwszy suwak to jest, wiesz co, może zamieńmy się, bo potem jak będzie ten drugi, to ja zademonstruję, jak dobra. ta działa. Dobra, dobra, To proszę bardzo. Ja opowiadam o pierwszym suwaku. Pierwszy suwak to jest suwak od głośności. Ja teraz mogę na przykład, przesuwając ten suwak w górę, bo on tak śmiesznie, ten, ten suwak jest, że jakby to takie jest odwrócone, że trzeba przesuwać w górę, żeby ściszyć. Więc teraz ja przesunę go w górę i ty, Tomek, coś mów i ja teraz I w tym momencie to już cię nie słychać wracamy. Ta głośność powinna się w tym momencie pojawić. Wracamy już, teraz jesteś teraz jesteś słyszalny całkowicie. Co dalej? Dalej mamy Suwak 0,20 i najlepiej jak sobie ustawicie go właśnie w tej pozycji. Dlaczego? E, tak, to jest, to jest, e, jak jeżeli ktoś miał dyktafon z e, czymś, co jest no, aktywacja głosem, to to e, bardzo szybko na pewno zrozumie, bo to jest taka aktywacja głosem. To znaczy, o co chodzi? E, generalnie TeamTalk mm, ma dwie opcje, jeżeli chodzi o to, jak ktoś ma, albo inaczej, jak to zrobić, żeby ktoś nas słyszał. E, e, albo możemy uruchomić mu aktywację głosem, tak jak w takich dyktafonach, to znaczy jeżeli mówimy, to timtok zaczyna jakby przesyłać od nas yy, no, ten nasz strumień audio. Jeżeli nie mówimy, TeamTalk nie przesyła strumienia. I drugi, i drugą opcję, naciśnij i mów, czyli yy, ustawiamy sobie jakiś skrót klawiszowy. Jeżeli naciskamy ten klawisz, timtok zaczyna yy, no zaczynamy wysyłać informacje. Jeżeli puszczamy krawisz, nic się od nas nie, nie wysyła. Ja myślę, że właśnie taka opcja ja... push-to-talk yy, to jest dobra dla osób, które dysponują słabym łączem i nie mogą sobie pozwolić na to, żeby na przykład cały czas ten sygnał wysyłać, bo on się na przykład będzie rwać i będzie to przeszkadzać innym. Tam po prostu nie chcą, żeby ich zawsze było słychać. A też prawda. A nie mają miksera, żeby yy... sobie łatwo zrobić. Tak, dokładnie takie coś. Przy czym jak ustawianie samych tych klawisz, jak kiedyś to próbowałem robić, jest bardzo dziwne i on nie zawsze na to reaguje i generalnie to jest strasznie ciężko ustawić. Ja to próbowałem robić i to mi się nie bardzo udało. Musiałem potem w pliku XML to wszystko przestawiać. Więc polecamy wszystkim, polecamy wszystkim aktywację mhm. głosem. Nie, wst nie wstydźcie się będzie Was ładnie słychać, bo nas też ładnie słychać. Tak, potem ewentualnie można przechodzić o obliku XML z ustawieniami, bo tam też wszystko można ustawić, wszystkie gorące, znaczy skurce klawiszowe i tak dalej. Jak ktoś lubi się grzebać w no w każdym środek. razie, tak. Yy, yy, no więc mamy ten suwak 0,20 i to jest suwak, który ustawia poziom, od którego TeamTalk jakby zaczyna wysyłać yy, sygnał jeżeli jest na 0, to ten poziom jest jakby ustawiony na, na no, maksymalnie w dół czyli tak naprawdę, co by się nie robiło, ten sygnał od nas się ciągle wysyła jeżeli ja go teraz przestawię na jakąś wartość standardowo jest ustawiony na 10, jeżeli ja teraz, o, przepraszam yy, przestanę mówić to właśnie w tym momencie słyszeliście i słyszycie że nie ma już poziomu, nie ma już odgłosów tła od Tomka jeżeli ja teraz zaczynam mówić, to głos mój się powinien pojawić. No właśnie on się tak pojawia od czasu do czasu, powiem Ci szczerze. Pojawia się, bo mam ustawiony bardzo wysoki poziom. Aha. Teraz już mam na zero ustawiony. I słychać tak, się cały działa. czas. Więc tak to działa, to jest taka bramka. Jeżeli ktoś korzysta z jakichś tam urządzeń, to doskonale jest mu pewnie znane pojęcie bramki szumów. Bramka tak, szumów bramka to szumów jest... I ten no jest no właśnie, to jest takie, to jest takie urządzenie, które, tak, które wycisza. Z tym, że jedna kwestia, z tym, że jedna kwestia co do tej bramki szumów, ona bardzo brzydko y, startuje. Startuje z takim y, raz, że pyknięciem, a dwa, na samym początku przerywa trochę ten sygnał. Więc y, w tym przypadku lepiej po prostu no, mieć ten suwak jak najwyżej i i mieć gwarancję, że będzie się zawsze słyszalny. Teraz przechodzimy dalej. Chat. Jeden, dwa, zakładka. Czat. Tu mamy zakładkę chat. I tu jest właśnie opisane, co się na tym kanale dzieje, bo tu oprócz tego, że możemy rozmawiać, to możemy też pisać. No właśnie, tu jest opisane o diskwocie. Temat, kanał. I teraz dajmy na to, przesuwamy się tabem dalej. I teraz mogę coś tu wpisać. To jest test. Wpisałem, shift-tab. No właśnie. I Midzi powiedział, że to jest test. Jeszcze, bo ja mam to teraz na innej karcie wpięte, ale powinien być jeszcze taki... Na przykład weź teraz ty, Tomek, coś napisz. Ciekawe... No właśnie, coś napisałem przed chwilą. A weź napisz jeszcze raz. O! bo Trochę dziwnie, bo na przykład teraz dźwięki z toka słychać na tej karcie, na której zwykle go mam ustawionego. Jeżeli coś albo ja piszę, albo pisze Tomek, to słychać o taki... Takiego, taki się na... Wiesz co, nie, słychać, A, bo słychać, bo, bo ja mam, o, teraz ty będziesz słyszał, o, też usłyszałeś, no, słychać, ja po prostu Dobra. nie skierowałem tego dźwięku do ciebie. E, tak to wygląda, to jest pierwsza zakładka, teraz przejdziemy sobie do zakładki drugiej, zakładka pliki i zakładka pliki to jest bardzo fajna rzecz. Tu można sobie umieszczać pliki, jakiekolwiek, cokolwiek można tu wrzucić, tu jest, słuchajcie, pół giga miejsca yy... Tylko proszę, żeby tu się jakieś tam, wiadomo, rzeczy, do których by się ktoś przyczepić mógł nie znajdowały, bo ja, bo ja każdego IP mam logowane, więc tak tylko uprzedzam proforma. Tu mogą się znajdować różne pliki na kanale Tyflo Podcast. Jeżeli ktoś chce się czymś podzielić z resztą ludności, to, to może to tu wrzucić. I każdy, kto wejdzie na ten kanał. Nie O, ja tu mam na przykład wrzucone jakieś, jakiś plik MP3 i teraz mógłbym ten plik ściągnąć na swój dysk. I jeżeli ktoś chce, to może właśnie też wrzucić, może powiedzmy, jak się wrzuca te pliki? Eee, wrzuca się pliki, poczekaj, zaraz sobie przypomnę. Eee. Aha, to trzeba wejść do menu, a nie, jest skrót do tego, tak. Shift F6 ale to najpierw może powiedzmy tak, dokładnie to powiedzmy dokładnie jak tak, się to Shift robi F5, teraz wchodzimy tak. sobie do menu kanały zdaje się e, tak, ale można właśnie bez kanału Shift F5 i w tym momencie tak, tylko wiesz co, nie każdy, nie każdy będzie w stanie zapamiętać te skróty dlatego ja wolę pokazać A na fakt. jak dojść do tego Dobra, o, i tu mamy słuchajcie wyślij plik Dialog, wyślę jakiś plik tekstowy Audio, trac, żeby to się długo nie wysyłało na przykład mam taki plik autostxt i teraz będę chciał go powiedzmy wysłać to naciska enter o i tutaj mamy teraz takie okienko ok, i on tu mówi, co co się wysłało, jak się wysłało. Jeżeli jest przycisk OK aktywny, a jest dostępny ten przycisk, to mogę w tym momencie już zamknąć to okienko klikając na OK. A jeżeli jest tu jeszcze takie pole, które nie zostało przetłumaczone. Close uncomplete. Więc to jest pole, za pomocą którego można automatycznie zamykać okienko, kiedy zostanie ten transfer wykonany. Okay. I teraz mamy dwa pliki, autos i track5. I teraz powiedzmy, chcę ten plik sobie ściągnąć, to co musimy zrobić? To tak samo trzeba wejść do menu kanału i tam jest opcja pobierz... Ściąg plik. To nie wiem, kto to przetłumaczył, ale przetłumaczył to. <głos> ściąg plik. No cóż, mo może i tak. M może i ściąg plik. Tak, no to dobra. Tak, ja ktoś zapamięta skrót Shift F6. Shift F6, o właśnie. Shift F6, jeżeli ktoś chce, to może sobie tego skrótu użyć. I teraz ja chciałbym ściągnąć ten plik, więc wchodzę sobie do menu. Kanały... Ściąg plik. No i nazwa, plik nazwa pliku. Czy zastąpić, tak. I jest już y, ściągnięty plik. Teraz ja ten plik będę chciał, powiedzmy, usunąć. Uh dialog autos okay. no, okay. I, i teraz chciałbym usunąć ten plik więc, więc poszukajmy miejsca gdzie można ten plik wykasować plik. kanały, kanały usuń plik shift del to jest yy, komenda mm. za pomocą której można ten plik usunąć i okay. okay. się okazuje że y, jednak się tego pliku usunąć nie da Domyślny, okay. no bo Bozmur. tak bo to za łatwe by było żeby tak sobie każdy mógł usuwać ten plik ktoś się narobi, wyśle plik a później ktoś y, będzie chciał go tak usunąć dla sobie. no dla zabawy, a co ja go, mu a ja go nie lubię Albo... No, A ja go nie lubię tak. i, i mu ten plik wywalę, więc y, wyrzucać pliki z serwera mogą tylko i wyłącznie operatorzy, czyli tacy ludzie, którzy mają nieco więcej uprawnień od zwykłego użytkownika, jeżeli ktoś się będzie brzydko zachowywał na danym kanale, to mogą go na przykład wyrzucić, albo zbanować, albo jeszcze inne rzeczy mu zrobić, ale wirtualnie tylko, więc się proszę nie obawiać. E... <słyskańczony> Dobra, przechodzimy dalej. Co jeszcze jest ciekawego w tym Toku? I nastała cisza. A, to do mnie pytanie. No do ciebie, do ciebie. Nikogo więcej tu nie ma. E, dużo, dużo jest rzeczy ciekawych. E, Czekaj, Co tu jeszcze? A co tutaj masz tam myśli? Coś ciekawego? Nie, no, żeby e, no, przedstawić... Ustawienia jakości na przykład. Ustawienia jakości, dobra. Ustawienia... O, wiesz co, dobra, to może teraz w ogóle te opcje można pokazać. Okej. Okay. To pokazujemy opcję, wchodzimy plik, do menu plik. Ewentualnie F4. F4, ciś, no mam. właśnie, tu się widzę kolega obkuł ze skrótów, mi się nigdy nie chce ich zapamiętywać. Zamknięte. Wiesz, to mi zazwyczaj też, ale po prostu tutaj na tyle często ich używam, że po prostu... No, ja no, no to właśnie, nie to, nie to wchodzi w krew i w nami Dobra. Imię, czyli nasz pseudonim. Jedna kwestia. Tak, i ten pseudonim można, można zmieniać. Można zmieniać, ale TikTok przy starcie nie wprowadza nam żadnego domyślnego pseudonimu. I żeby było jeszcze zabawniej, to ten pseudonim, domy... to po prostu wchodzimy jako pustynik na kanał, jeżeli sobie nie wpiszemy tego pseudonimu. Tak, dokładnie. To już miałem kilka takich sytuacji, że miałem. nieobecność, Kolejna opcja: włącz nieobecność po zero. Czyli po ilu minutach, jeżeli nie będziemy nic robić, to się przełączymy w stan, yy, że jesteśmy zajęci. No, tu no właśnie, ustawienie, no ten... właśnie, to tak. Tu możemy sobie to ustawić, ale z racji tego, że to działa jak działa, to się nie będziemy tym zajmować. No. Tutaj ten tryb transmisji mowy aktywowany głosem to sobie zaznaczyliśmy. Okay. I to jest Jeden, pierwsza zakładka. Ochem, zakład. Okno. Dwa, dwie, dwie. Okno. To jest pierwsza rzecz. Język, języków jest 15, zobaczmy, może jakich. Jak ktoś po chińsku potrafi, to może duński, niemiecki, angielski, chiński. A nie, das to holenderski był chyba. To chyba holenderski. Aha, tak, German to będzie to będzie niemiecki. Koleański? Litewski czy łotewski? Latwian? Wiesz co, ja też nie wiem. <śmiech> Latwian jest też tak A nie właśnie, wiem, nie, to, to Latwian która... to będzie łotewski. A Ale Lit... to chyba Latwian to będzie chyba... <śmiech> Latwian łotewski portugalski Zresztą. jakieś dwa nawet są rosyjski słowacki, słowacki hiszpański no i to jest wszystko, wracamy słowacki sobie słowacki czy słoweński? słoweński to jeszcze lepiej ludzie tych języków to się można pogubić dobra, wracamy do języka polskiego uruchom e... zminimalizowany to raczej nam się nie przyda bo chyba nikt nie lubi szukać tych ikonek w treju pokaż ilość użytkowników w kanałach o. pokaż ilość użytkowników w kanałach, czyli po prostu no, żebyśmy wiedzieli, ilu jest na danym kanale i czy się w ogóle tam opłaca wchodzić to się ta informacja nam wyświetli minimalizuj minimalizuj, to sprawdziłeś do czego to jest chyba po, po naciśnięciu escape albo po alt F4, nie? do minimalizacji Wiesz, Nie wiem, musiałbym zobaczyć Wyczyść kanały, przy wyjściu. Wyczyść kanały przy wyjściu, czyli znając życie, to jest to, że jeżeli wyjdziemy, to nam się Jak to... Jak ktoś utworzy swój mhm. własny kanał, to potem przy wyjściu ten kanał jest usuwany, żeby się nie robiło milion kanałów. No właśnie, zresztą, zresztą jedna kwestia, my na serwerze Tyflo Podcasta ustawiliśmy, znaczy ja ustawiłem... Będę mówił za siebie. Ja ustawiłem taką rzecz, że nie można tworzyć własnych kanałów. Jeżeli ktoś chce, koniecznie jakiś kanał, to się proszę do mnie zgłosić, bo chciałem uniknąć sytuacji, w której będzie milion kanałów, milion ludzi gdzieś tam porozrzucanych. Jeżeli ktoś faktycznie chce jakiś tam kanał czy na hasło, bo, bo sobie, nie wiem, no na przykład z dziewczyną chce pogadać, bo, bo dziewczyna Chyba, lubi, słuchaj, jak jest ładna, jaka jest coś. ładna jakość. I tylko wiesz co? dali jakieś takie kanały tworzone. Tylko wiesz, wiesz co? To... można by zobaczyć, jak to pójdzie, No nie? tak, tylko po prostu ja chciałem na razie uniknąć sytuacji, w której będzie, wiesz, w której będzie milion kanałów i nie bardzo wiadomo kto, co, gdzie i jak, żeby jakaś jednak... Ja bym, przeeks ja bym przeeksperymentował. No, jakaś jednak, żeby była mniej więcej... Zasady zobowiązują, mhm. jak to powiedział pewien człowieka, później i tak nic z tego nie wyszło. Dobra. Dobra, ale w każdym razie, no właśnie, jeżeli ktoś chce jakiś własny kanał i pogadać, to na serwerze, znaczy na stronie głównej, yy, właśnie, teraz mi się przypomniało i to może być rozwiązanie, na stronie głównej programu jest nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa zaraz, zaraz mogę to sprawdzić w każdym razie oni mają jakiś swój swój serwer wiesz co tylko ja chyba z tego serwera korzystałem i tam jakoś była nie najlepsza nie najlepiej to chodziło powiem tak można Aha. sprawdzić oczywiście, jeżeli ktoś chce. Ale w mówię, ono jest, jest takie, mnie... żeby wejść do ich serwera i tam można ewentualnie spróbować. Jak dla mnie nie ma problemu, oczywiście, żeby. jeżeli ktoś ma własne uh -huh. publiczne IP, to można postawić. Serwer można postawić, serwer. Bo, jest, bo jest razem z Team Talkiem od razu. Ale mówię, jeżeli no ktoś chce. To niestety u nas przynajmniej w kraju jest jeszcze sporo uh -huh. osób, które mają, nie mają publicznego IP, i tu jest problem z własnym serwerem. Zwłaszcza dla kogoś, kto nie jest y, jakoś tam zaawansowany tych wszystkich ustawieniach routera sieciowych i tak dalej, i tak dalej, bo to trzeba trochę się pobawić. Zgadza się, ale jeżeli mówię, jeżeli ktoś by chciał sobie własny kanał, to wystarczy napisać i dla mnie nie ma problemu. Kanał może zostać stworzony nawet, jak ktoś chce to na hasło, żeby tam ludzie nie, nie wchodzili. Dobra, przechodzimy dalej. Zawsze na wierzchu. To raczej nie fajna opcja, bo jeżeli korzystamy z kilku programów jednocześnie, to, to nam TikTok zawsze wszystko przykryje, więc dobrze, że jest odznaczona. Info przy przychodzącej, czyli pewnie informuje nas, że, że ktoś tam pisze, bo to chodzi o to. O przychodzące klik tekstowe. Ja to znaczy. Dwuklik, by przyłączyć do kanału, czyli dwa razy klikamy zamiast tego Ctrl-J. Ciekawe, czy Enter działa? Nie, nie, działa. Działa. nie działa. Sprawdzałeś. Dobra. No Co tu dalej, dalej? Czas. To jeżeli ktoś koniecznie chce wiedzieć. To jest tak zwany timestamp. Jeżeli ktoś z Irca na przykład korzystał, to zapewne pamięta, że tam były takie informacje, że o godzinie 12,20 i 22 20 no, sekundy tak napisał w ten. MGG, mm -hmm. W Skype'ie to, tak, jest, to, tam tak. jest, to jest, to jest to wszędzie Jest to, jest to. Ja tego nigdy nie lubiłem i zawsze to wyłączam, jak mogę. Ehm, to już przelecieliśmy tę zakładkę. Klient. Ustawienia no, klienta, automatycznie jeżeli ktoś zawsze się łączy do tego samego serwera, to może sobie to zaznaczyć i mu będzie automatycznie się łączył. Ustawienia klienta. Połącz ponownie przy po zerwanym połączeniu. nie Nieoznaczone. Połącz ponownie przy zerwanym połączeniu. Oto ja sobie to od razu zaznaczę. Chociaż trzeba powiedzieć, że ten TeamTalk zachowuje się bardzo fajnie, prawda? bo ty to sprawdziłeś, jeżeli chodzi o zerwane połączenie. No tak, bo ja mam coś takiego, że mi czasami się ten internet sam rozłącza i nie wiem, czy mi się teraz nie rozłączy przy tej rozmowie, ale ostatnio jakoś się uspokoił. Nie wiem, co jest w każdym razie właśnie od czasu do czasu internet mi się sam rozłącza, przy czym dziwnie się rozłącza, bo on jest traktowany jako... Znaczy system widzi, że internet jest połączony, tylko nie wiadomo, dlaczego nie ma wszystkich stron i nie wyświetla wszystkich stron. Jest to dziwne, ale no generalnie po ponownym połączeniu Team Talk jakoś sam nie zawsze, ale jednak sam bardzo często potrafi wrócić do do tego miejsca, gdzie byłem wcześniej. A na Skype'ie tego nie ma. Skype jak rozłączy, Skype to, to, nie to nie rozłączy ma. definitywnie. Polety, port, tu sobie można ustawić porty, jeżeli ktoś ma jakieś tam restrykcyjne kwestie związane z administratorem, bo nie jest na przykład swoim własnym administratorem, łącza na neostradzie to może sobie ustawić porty. Na przykład przypuśćmy, że administrator wyraża zgodę tylko, żeby ruch się odbywał w obrębie jakichś tam portów. Na przykład, bo blokuje programy peer-to-peer. -to, -peer. to można sobie statyczny port TCP ustawić. Lokalny port UDP, czyli to jest ten protokół, który TeamTalk właśnie wykorzystuje do rozmów, bo z serwerem łączymy się za pomocą protokołu TCP. Natomiast UDP to jest protokół, który... Zresztą zazwyczaj wykorzystywany jest właśnie do rozmów, do takich transmisji, gdzie yy, straty w pakietach nie mają większego znaczenia i właśnie protokół UDP jest do tego wykorzystywany. Ja zauważyłem, że te porty UDP szczególnie, one są wybierane losowo, więc sobie on tu wybiera jakiś tam port, na nim się zahacza i, i działa. Klienta. Zawsze, przekierowuj przez serwer. Pole Zawsze przekierowuj przez serwer, czyli to podejrzewam, że jest do tego, żeby, no, żeby ten serwer pośredniczył. Nie wiem, jak to by wyglądało, na przykład, gdybyśmy się chcieli bezpośrednio połączyć. Pewnie dałoby się jakoś, jakbyśmy sobie ustawili te porty statyczne i, no, to chyba kiedyś próbowaliśmy i jakoś, się próbowali połączyć. Nie no, było. I nie było specjalnie różnicy. Pewnie, wy, pewnie różnica by wyszła przy tym, gdybyśmy rozmawiali więcej osób ustawienia klienta. Automatycznie łącz z głównym kanałem przy połączeniu. O właśnie, automatycznie łącz z głównym kanałem przy połączeniu, czyli to, że wskakujecie zawsze na ten kanał serwer, czyli do takiego jakby przedsionka, że sobie później możecie przejść na przykład do kanału Tyflo Podcast na naszym serwerze. OK, to jest OK. To jest kolejna zakładka. System dźwięku. System dźwięku. <laughs> Faj, Fajnie ktoś opisał ustawienia sąd system. Widocznie jeszcze nie zdążył te, tego przetłumaczyć. Yy, tu wybieramy sposób, w jaki ten dźwięk yy, jest obsługiwany przez nasz komputer. Czy direct ustawienia są... czy... Windows Audio? czy Windows Audio. Ja mam na direkcie, bo mi na direkcie wszystkie karty widzi, a na Windows Audio tylko zintegrowaną. Urządzenie Właśnie, to, to, to jest fajne, że TeamTalk ma to ustawienie, bo mało rzeczy w ogóle, nie tylko komunikatorów ma, ma to ustawienie, także Wiesz co, ja podejrzewam, że po prostu większość autorów tego typu komunikatorów wychodzi z założenia, że skoro użytkownik, żeby to było jak najprostsze, wiesz, bo no, użytkownik tak. się może później pogubić i jeszcze coś popsuć. Tu sobie wybieramy urządzenie wejściowe, czyli to, z którego będzie dźwięk pobierany. Urządzenie wejściowe, Wejściowe. wyjściowe, analogicznie. Test możemy sobie zrobić, ja teraz nie będę robił, bo mi coś padnie zaraz. A... Znaczy test po prostu tyle, że on jakby daje odsłuch z wyjściami. Tak, tak, dokładnie, Czyli... ale z racji Dawaj. tego, że ja mam Windowsa 2000, to po prostu nie mógłbym tego w tym momencie A. za bardzo zrobić, bo on tylko jeden proces w jednym momencie z danego źródła może pobierać. Tutaj jeszcze rozlokuj użytkowników używając 3D Sound. To jest, jeżeli jest więcej osób, to jest fajna sprawa, bo można tych użytkowników rozlokować w panoramie. I o co dokładnie chodzi, to Tomek nam powie. Tak, no to po prostu taka kwestia, że no właśnie, to jak, tak jak Michał powiedział, jeżeli gadamy w 4 czy 5 osób, on sobie na przykład domyślnie ustawia, że ten pierwszy użytkownik jest powiedzmy z prawej, drugi jest tam gdzieś z lewej, trzeci jest na środku. On to chyba w ogóle losowo robi, bo jak się kilka razy łączyłem, to te konfiguracje były różne. Żeby ciekawiej było. Tak. No, no, no ogólnie to działa, potem to będzie można ustawiać w przestrzeni yy, osobno. Nie tylko tak, żeby on to na nie robił, ale samemu można sobie... Tak, kogoś że na przykład tego sobie chcemy dużo przy... z tym dźwiękiem robić. Tego sobie chcemy przesunąć e... tu, tego gdzieś jeszcze inaczej, więc można to konfigurować. Powiem więcej, można potem użytkowników przyciszać, przygłaśniać. Kogoś nie robimy, tego ściszamy, kogoś robimy, tego przygłaśniamy. Słuchaj, banie, nawet także... jeszcze lepiej jest. Możesz danego użytkownika wyciszyć zupełnie. No właśnie. Wyciszyć, bo jest po prostu opcja miód czyli wycisz tak. na użytkowniku, klikasz, wyciszasz i już go nie słyszysz, więc jeżeli, no. ktoś, jeżeli ktoś na przykład, słuchaj, taka sytuacja bo teraz mi się nasunęła mamy sobie na naszym kanale Tyflo Podcast dyskusję jakąś nad o wyższości świąt Bożego Narodzenia, nad świętami Wielkiej Nocy, tak. czyli Joss kontra Window Eyes, albo Window Eyes kontra Joss, tak. więc teraz osoby które Window Eyes'a używają to wyciszają wszystkich z Jossem i vice versa tak. i jest dyskusja tak. jak się patrzy, każdy w własnym towarzystwie, tak. a ja no. no i właśnie ja mówiłem, że, że jak czasami sobie na Skype gadałem, to się zawsze ktoś włączył i zaczynał po prostu no. yy, raz, że podszywa się pod kogoś, a dwa, że bluzgać dokumenty i po prostu nie było co robić, bo dyskusja była rozwalona, bo się gościa nie dało wyłączyć w żaden sposób, a no, zgadza się. zgadza nie było administratora, yy, no i, i, i tak było. A jeżeli ktoś, powiedzmy, tu każdy sobie może być sam własnym administratorem i może sobie wybierać osoby, które chce słyszeć. A jeżeli kogoś się nie chce Dokładnie. słyszeć, to po prostu go wywalamy i, i mamy z tak. nim spokój, wyciszamy go dokumentnie i nie będzie nam tu nic marudzi. Y oczywiście poziom głośności też możemy regulować przy każdym użytkowniku. Y ja zaraz pokażę, jak to tak, zrobić. nawet można powiedzieć, dwa, są jakby dwa rodzaje poziomu głośności. Znaczy dwa bo można albo kogoś wyciszyć, albo przygłośnić do tego jakby co jest, albo można jeszcze oprócz tego wzmocnić poziom od tego co jest w górę. Właśnie, to jest. Y... To ja zaraz pokażę, gdzie to jest. Tak. To znaczy, bo to można w kanałach tak. robić, ale można to robić szybciej i w ogóle efektowniej, tak normalnie w drzewie kontrol strzałki lewo-prawo i kontrol strzałki lewo-prawo. No właśnie, kontrol strzałki lewo-prawo to jest... Kontrol strzałki lewo-prawo to jest wyciszanie. tak I w tym momencie, jeżeli ja coś będę mówił i Michał mnie wyciszy, to zaraz to pokażę. Albo podgłośnić jakby do tego momentu, w którym jakby ja teraz mówię. A jeżeli na przykład ktoś mówi za cicho dla kogoś, bo tak ma jakoś ustawione i nic się z tym nie da zrobić, to można go jeszcze bardziej przygłośnić używając kontrol, shift, Strzałki lewo-prawo. No właśnie. Ustawiamy się na kimś w tym Tño, samym drzewku i tymi strzałkami e, jedziemy. O, właśnie mam tu na przykład. O, i teraz mogę. Bit, bit, bit, bit, bit. I teraz właśnie. O, bitomek bit. i bitomka ściszyłem. Teraz prawie go nie słychać, a teraz go. Zgłośniam. I I teraz przygłośniam, jest tylko jakby do tego momentu, w którym mnie słychać pierwotnie. Natomiast Ctrl Shift. Można nie przygłośnić do tego momentu, że się będę przestrywał, jak nieszczęście. I można naprawdę ten, ten poziom ustawiać całkiem porządnie, o, głośno. Właśnie, właśnie się Także... <laughs> także jakby da się to ewidentnie przygłosić bardzo na bardzo dużych wartości. ale wrócimy już do tego do tego gdzie no, było dobra. teraz mieliśmy hmm. przez moment co zostało oczywiście wycięte drobne problemy techniczne więc teraz wracamy <głosy> do e, opcji była zakładka system dźwięku teraz teraz dźwięki no i tu sobie wybieramy To nie wiem sprawdza, Sprawdzałeś może, czy to obsługuje też mp trójki? E, nie, nie sprawdzałem No ciekawe, czy obsługuje Trzeba by sprawdzić No tu sobie. No to, to można by zrobić na na wiadomość dźwięki zobaczyć. Na wiadomość można bardzo mocno Znaczy na wiadomość kanałowa bo, sam wiadomo... bo oprócz Widzisz? wiadomości takich na kanał można wysłać wiadomości do każdego użytkownika jakby osoby. Zgadza się, a administrator może jeszcze na przykład wysłać też wiadomości. W ogóle administrator w tym team Toku to jest bardzo fajny ktoś, bo go nie widać, a on może sobie patrzeć kto o czym gada i gdzie. Ale to praktycznie każdy administrator ma taką możliwość. To już jest norma. Eee, zobaczmy w ogóle. Wybieramy plik. Nie. nie, da się. Bo możesz tylko albo all files, co raczej nie zanosi się na to, żeby... Albo wavey, więc tylko wavey. O, co mamy jeszcze? No tu możemy sobie ustawiać właśnie te dźwięki. Server Lost. Nowa wiadomość. Skrót. Jest skrót do Tak, do, do PUSZTOTOKU, dokładnie. To. Przestał mówić. Przestał mówić. <laughs> Pliki odnowione. No, tu jest... Tych dźwięków nawet nie wszystkie jeszcze mają swoje odpowiedniki. O, przesył zakończony. O właśnie. I tu jest MS Speech, czyli możemy sobie podłączyć jakiś syntezator do tego. To znaczy ten, który jest zainstalowany w taki domyślny. I który jest ustawiony. I on będzie mówił, że ktoś opuścił kanał, ktoś, oczywiście po angielsku. Tak, has, ktoś has joynet, kanał, ktoś na przykład. dołączył do kanału. Ale jeżeli jest polski sygnał. Ale syntezator... wiadomości tych, kto, który kogoś wysy, ktoś wysyła, to on nie mówi. Nie, nie mówi, mówi tylko w zasadzie, że ktoś. Ja na razie spotkałem się tylko z tym, że ktoś dołączył do kanału albo opuścił. Opuścił. Kanał. Zgadza się. I tyle. I tylko to. Przechodzimy sobie do przerwać. A to prawda, nie da się przerwać, więc myślę, że dobrze, że nie mówi tych wiadomości z kanału. To zawsze znaczy, mi akurat mówi. Ja jakoś ustawiłem i mi mówi. Ale mówi ci, jak ktoś coś napisze? Nie, jak. Ktoś no właśnie zapisze, o to mi chodziło. Nie, tylko... To właśnie A, no o to tak. mi chodziło. No, Przechodzimy do następnej zakładki. Tu są skróty. Ustawienie To z tym to jest akurat najgorzej zrobione, bo jest tylko przycisk ustawienie klawiszy i co je trzeba się wspomóc mieszką. To jest jedyne miejsce, jakie znalazłem, gdzie trzeba się wspomóc myszką. Ale te domyślne skróty są całkiem dobrze zrobione, więc ustawienie nawet klali. nie trzeba się specjalnie z tym bawić. Tu ustawienie, o właśnie, tylko ustawienie, ustawienie, ustawienie. I nie bardzo wiadomo, co do czego jest. Ustawienie aktywacja no właśnie i tu sobie możemy tak jechać i jechać po tym. To kto będzie zainteresowany, że tak powiem, to sobie obejrzy. Jakość dźwięku. Z, z tym jest większa dźwięku, zabawa, bo dźwięku, część dźwięku, ustawień jest dźwięku, aktywna dźwięku, tylko i wyłącznie dźwięku. wtedy, kiedy jest ktoś rozłączony jakby nie połączony z żadnym kanałem właśnie, na przykład jakość dźwięku, mamy do wyboru trzy jakości 32 kHz 16 i 8 my teraz mówimy trzeba pamiętać, że jeżeli 32 to nie jest, że maksymalna częstotliwość jaką on ten program będzie przenieść to z 32 tysiące herców to trzeba podzielić przez dwa wszystko. No właśnie, bo to jest to prawo... Kogo to prawo było? Bo to jest próbkowanie. bo uh -huh, no tak samo próbkowanie działa w tym... To jest to prawo o próbkowaniu, no że po prostu systemu. najwyższa najwyższa musi być harmoniczna razy dwa i to wtedy i to wtedy jest ta właściwa wartość, która, którą dostajemy. Tak, ja, no zaraz będę mógł, ja będę mógł pozmienić wzrost tej jakości i, i, powiem, i powiem, o co chodzi. Bo tu akurat no, jest, jakbyś myszką pojechał, to będzie, będą przyciski opcji, ale one jeśli będą niedostępne. Mm -hmm. Oprócz przycisków opcji tutaj też tego nie widać jest suwak. Jest suwak, który ma 10 pozycji. I 0 to jest najgorsza jakość dźwięku, 10 to jest najlepsza jakość dźwięku. I zapewne największą ilość procesora zużywa ta jakość najlepsza, bo to zazwyczaj z takimi kodekami, z takimi kodekami to tak jest. To jest tak zwane quality, na przykład w lejmie, gdzie się ustawia, ten przełącznik też można sobie, jeżeli ktoś się bawi w kompresję MP3 i też tam są takie przełączniki jak właśnie Quality od 0 do 10, też zdaje się. I można to sobie ustawiać, tylko właśnie jest napisane od razu, że im więcej, im lepsza jakość, tym wolniej i tym więcej procesu, czasu procesora zużywa. No bo wiadomo, to jest myślę, że logiczne. No, tak. I to jest wszystko w tej zakładce. Pamiętajcie, że te no, przełączniki... To chyba ta redukcja szumów. No jest... to chyba jest do Wiesz co? To weź sobie to zaznacz i Zobacz. zaraz będziemy mogli zademonstrować. Dobra. To ja w ogóle będę, mógł, to ja w ogóle zaraz zaznaczę te wszystkie jakości i może porównamy, jak Dobra. to będzie słychać tak, dla kogoś po prostu. Dobra. Dobra, to najpierw włączam redukcję szumów. E, zaraz. A wiesz co, to chyba w ogóle, bo tam jeszcze jest buffer, low latency i tak dalej, to, to, to tu jeszcze jest, także to można, możesz jeszcze o tym powiedzieć. To można też powiedzieć, jeżeli, ja to przynajmniej tak testowałem, że jeżeli chodzi o nadawanie yy, sygnału, to można nawet sobie zrobić na, ja zaraz pokażę tę opcję, playback mode i... Playback mode to polega na tym, że po prostu buforuje. Tam jest jakiś bufor, który yy, buforuje nam ten sygnał, i większe są opóźnienia. Można sobie przestawić na ustawienia Low latency. Z tym, że low latency, siłą rzeczy jest większe ryzyko, że coś nam się na przykład zacznie rwać. W takim normalnym. Cokolwiek ja mam zazwyczaj ustawione na low latency i to bardzo, i to nie działa, działa. No. Jeżeli jest łączą wciąż, to. Tak, no jeżeli jest łączą wciąż, to. No, przepraszam. Trzeba oczywiście ustawić na, na bufer, bo to będzie różnie działało. Ale nawet jeżeli był ten bufer, to ten bufer był naprawdę malutkiej różnicy. Prawie się nie odczuwało. No, niewielkie jest opóźnienie, mówię. Nieco większe niż na Skype'ie, ale nie jest to aż tak, tak znowu uciążliwe. I to jest to. Teraz może przełącz sobie tą, tą opcję. Jeszcze tam jest drugie wzmocnienie 1800. a Wiesz co, to wzmocnienie to jest to samo, co dajesz na. Tymi, tymi czekaj. Tym Ctrl Shift strzałka w lewo i w prawo. Podejrzewam. Aha. Że to jest to samo. Albo to. to znaczy to jest chyba twoje wzmocnienie. Wiesz co, nie. Znaczy nie, nie, nie kogoś, nie. tylko twoje. Nie? nie. To sprawdzałeś? Chyba. Właśnie, wiesz co, właśnie przed momentem jak ustawiałem tą jakość głośności, to jest, to jest właśnie to wzmocnienie, co tym. strzałkami no nie wiem, ja, ja tego nie sprawdzałem, ale myślałem, że to jest... No ja je włączam. Yy... Włącz redukcję szumu. I teraz daj OK. OK. I teraz w tym momencie mam włączoną redukcję szumu. Zrobiło się... Dźwięk w ogóle nie wiem, czy zauważyliście. Myślę, że tak. Zaczął się gotować. Tak troszkę. Teraz... Jeszcze mogę zrobić taki numer, że mogę sobie ustawić na w mikserze ustawię sobie któryś przezmacniasz tak, żeby mi szumiał. Zaraz zrobię tak, żeby mi się pojawiły szumy, tylko... O! o już nawet Jak słychać. wyłączę jakość dźwięku, to będzie słychać, że ten szum jest naprawdę... Nawet w stosunku do sygnału on jest spory. Zaraz wyłączę redukcję szumów i zobaczymy, co z tym szumem się zrobi. Sam jestem ciekaw, na ile to jest skuteczne. Bo teraz zrobiłem po prostu trzeci przezmacna się dałem na maksa. Aha, no i zobaczymy teraz. I wyłączyłem redukcję szumu. Ło, no to ta redukcja naprawdę dużo daje, powiem. Bo Teraz szumi Tylko. ładnie. Szumi niemiłosiernie, nie? Szumią jodły na górszczycie. <grym> tak. <grym> szumi jak kaseta. No, teraz już nie szumi. I bardzo dobrze, że nie szumi. Yy, tylko, jak już mówiłem, jak już wspominaliśmy, coś za coś. Jest po prostu nieco mniej tak. góry i ten sygnał się bardziej gotuje na tym toku, jeżeli jest włączona ta redukcja szumów. No a poza tym Dobra, wszystko, teraz jeszcze okay. pokażę może te, te pozostałe ustawienia jakości dźwięku, które są nieaktywne przy, przy połączeniu, to ja się chwilowo rozłączam. Okej. Okay. I to, i to, i to, teraz, mam, teraz mam też 32 kHz, ale ten suwak jest na 4 ustawiony z 10, czyli No i już powiem pozycja. Ci, jest mniej góry, na pewno, i się tak troszeczkę bardziej to wszystko gotuje. To jest ustawienie, to znaczy bo standardowe ustawienie to jest 16 kHz i ten suwak na 4 z 10 ustawiony. No to jakość jest niewesoła wtedy. Natomiast jak patrzę sobie na wskaźniki e, wysyłania, to mam zamiast 5,70 kHz, to mam 2, ile? 2,15, 2,20. No to jest taka jakość sklejpowa. mniej... To jest wiesz, co, mniej taka jest jakość scape'owa, a powiem ci, że chyba scape zajmuje więcej pasma. Może. Tak mi się wydaje. No, czyli tu jest 2 kB, czyli 16 kilobitów na sekundę. Dobra, to teraz ustawiam jeszcze na 0 ten suwak i zobaczymy jak będzie. O, i, i w się w tym momencie mam na 1. Na bo 0 to się nie da, a minimum jest 1. No to już teraz... brzmi, to, brzmi to cokolwiek nieciekawie, jakbyś to zapisywał nie. prawie że na 8 bitach jakąś I teraz mam 1,15 kilobit/ na sekundę. No proszę. Czyli to tak, pasmo naprawdę już naprawdę jest... jest niewielkie, ale jakość no, jest zrozumiała i tej góry wcale no, tak. nie jest aż tak mało. A Michała w tym momencie słuchać tak. To ja, coś teraz mówię. to ja coś teraz mówię? Mówię to coś, mówię. Tak mówię. Mówię coś, mówię. coś mówię. mówię. No i właśnie tak mnie słychać. No, no. i właśnie tak mnie słychać. No. E, dobra, w tym I teraz przestawiam na 16 kHz i maksymalną jakość. Na dziesiątkę. No właśnie, i zobaczymy. W tym momencie ma 16 kHz i maksymalną jakość dźwięku. I powiem Ci tak, teraz góra ubyło Ci specjalnie, ale no nie gotuje się to. Pewnie jak przestawisz na to... Tą... Nie gotuje się i jakość, i znaczy ilość wysyłanych jest niemal taka sama, bo tu jest 5,50 coś koło tego. O proszę. Zobaczymy jak przestawisz to na jedynkę No, 5,5 kb, a tak Cię słychać Raz, dwa, raz, dwa Raz, dwa, raz, dwa Raz, dwa, trzy, cztery Raz, dwa, trzy, cztery No No. no. To teraz przestawiam na 16 kHz i 4 Czyli tak jak jest normalnie w standardzie Standardowa jest jakoś 16 kHz i suwak na 4 z 10 No i I teraz jest 16 kHz i, i suwak 4 z 10 więc jeżeli ktoś kiedykolwiek I suwak, używał Timtoka 1,91, 1,92, no niecałe 2 kilobity. Więc jeżeli ktoś znaczy kiedykolwiek używał Timtoka i zainstalował go i nie zmieniał opcji, to raczej pewnie nie zachwycił się jakość. tym programem. I właśnie ze względu na jakość, bo trzeba nie niestety go niestety, troszeczkę, go troszeczkę no właśnie. A tak mnie słychać. No A tak mnie słychać. Okay. To teraz jeszcze, teraz na, jeszcze na sprawdzimy jeden. najgorszą jakość. To czekaj, jeszcze jest 8 kHz. A, no tak, a teraz ustawiłeś na 4, no to dobra, to ustaw jeszcze na 1. I jest teraz 16 kHz i 1 z 10 subak ustawiony. I 1 z 10, tak jak nazwa pewnego eee, turnieju. I, I teraz... Tak. I teraz suwak mi pokazuje 0,96 kB. Kilo, no proszę, jak, na, jaka oszczędność w transferze? No 7, 7, 7 kb na sekundę. No ale jakość jest, no, jakoś jest niewesoła. No, słychać no mnie właśnie tak. Dobra. I, teraz, I teraz. Sprawdzamy 6, jeszcze ósemkę. 8, 8 kiloherców. <laughs> tak. 8 kHz i, i 10 z 10 suwak. Góry parametry. zdecydowanie bardzo, bardzo malutko. Jakość telefoniczna w zasadzie. I tu już jest znaczące obniżenie jakości. 3,30 z czymś. No proszę. To jeszcze zademonstrujemy. zademonstrujmy. No mnie właśnie tak słychać. No mnie właśnie tak słychać. Dobra, teraz ustawiamy suwaczek na 4. I suwak jest w tej chwili na, na 4 z 10. Powiem Ci, że specjalnej różnicy suwak. nie ma. W dźwięku. Niemal. No bo to już nie bardzo jest z czego zdjąć. No a, a suwak, a jak a ilość wysyłanych jest 1,19. No to malutko. A nie, mnie słychać tak. A mnie słychać tak. Dobra. I ostatni. Ostatni test y, będzie 8 kHz i 1 z 10. O. No i uwaga! Najgorsza -ho -ho. jakość w jest w tym momencie. Ale powiem ci, że ta jakość nadal jest do zrozumienia. Jest do zrozumienia i e, ten suwak e, pokazuje średnio 0,6 kB na sekundę. Oho, czyli, czyli kilka kilobitów. Kilobitów. No to na takie no to, pasmo to jakoś jest, jest też całkiem niezła. No właśnie, czyli no naprawdę można dawać już z każdego w zasadzie łąca Ustawię się już na, na maksymalną jakość. No właśnie, bo oszczędźmy uszu naszym słuchaczom i subskrybentom. Już, no, już, już mam jesteś, no, no, i to jest jakość, słuchaj. Teraz ci wszyscy... Jest dla porównania Michała Adamna. na o. No dobra, to teraz, no ja dobra mówię. to teraz ja coś mówię. No, no. U mnie jest taki przydźwięk z tej karty, dosyć, dosyć głośny, no ale to, to już nie poradzę na to nic, musiałbym się bawić z gniazdkami, bo gdzieś jest różnica potencjałów na wejściu. I... No i, i jeszcze powiem, że tutaj mam wskaźniki na 5, 7, 5, 8 kilobajta, czyli właśnie no, 40 no około 5, powiedzmy 48, 48, powiedzmy, 48, 46 gdzieś mniej więcej w tej granicy jedna osoba wysyła. Wiadomo, hmm. że jeżeli będzie na trzech, na To będzie to wszystko in, razy trzy. Więc no, trzeba mieć takie łącze w miarę, żeby to wszystko obsłużyć. No ale z drugiej strony, no do scape'a, słuchajcie, też trzeba mieć takie łącze. Bo jak nie będziecie mieli, to wam no to i będzie No nie mówiąc ważyć. o tym, że tutaj to się da regulować. Więc tak naprawdę, jeżeli ktoś ma naprawdę niskie łącze, to ktoś może sobie przestawić na te 16 czy ileś tam kiloherców. No, i naprawdę można naprawdę no, ja, prasować to naprawdę bardzo niskim łączą. A jakość jest zrozumiała. Jakość jest zrozumiała i bezproblemowo hmm. da się zrozumieć takiego kogoś, kto mówi. Nawet na tej najniższej jakości, która naprawdę niewiele pasma zużywa. I podejrzewam, że za pomocą nawet jakiegoś. No, właśnie, ja to pewnie też jeszcze posłucham na, na podcaście. <laughs> No. bo ja się nie słyszałem, a sam jestem ciekaw, bo jeszcze nie, nie robiłem takich eksperymentów. Podejrzewam, że nawet, wiesz, z jakiegoś tak. łącza komórkowego teraz są modne te wszystkie Blue Connecty, Plusy i inne i po reklamie yy, i myślę, że nawet z takiego łącza spokojnie dałoby się rozmawiać. Ja bym musiał jeszcze to sprawdzić na jakimś takim łączu, żeby zobaczyć, jak ten no TimTok by sobie wtedy radził. Chociaż podejrzewam, że wtedy... właśnie TimTok hmm? też bardzo dobrze sobie radzi z osobami za jakimiś routerami z prywatnymi adresami IP, bo to też sprawdziłem. W ogóle nie ma to żadnego znaczenia, czy ktoś jest za routerem, nie czy nie. Nie ma to nie. żadnego znaczenia. Yy... Oczywiście jedyna... ma to znaczenie serwera, No właśnie, ale... jedyna kwestia to jest taka, jeżeli ktoś stawia serwer, to musi mieć mhm. albo przekierowane dane porty, albo musi mieć po prostu publiczne IP, więc teraz sobie tam stawia serwer już niezależnie na jakim porcie, bo każdy port będzie dobry, każdy port będzie widoczny na świecie. Więc tak to wygląda w kwestii Timtoka i dostępności. A dla osób niewidomych jest naprawdę program dostępny rewelacyjnie. Co możemy potwierdzić. No właśnie, tak. Więc zachęcamy do korzystania yy, z programu. Jeszcze raz przypomnijmy adres. www.bearware.dk I przypominamy także, że mamy serwer Timtoka na Tyflopodcaście. www.tt.tyflopodcast.pl tt.tyflopodcast.net. Tam się można zalogować, jest kanał Tyflopodcast, yy, możecie tu sobie wejść yy, i porozmawiać, my się także tu od czasu do czasu przewijamy, więc można z nami pogadać i myślę, że to naprawdę może być takie miejsce, gdzie będzie można sobie, jeżeli dużo osób zainteresuje się tym timtokiem to po prostu będzie sobie można tu pogadać powymieniać się doświadczeniami może nawet wspólnie nagrywać jakieś większe podcasty yy, żeby porozmawiać sobie o jakiejś tam kwestii ja to mogę nagrać i możemy to później udostępnić w internecie do ściągnięcia się po prostu wystarczy umówić w jakiś sposób yy, że coś takiego nagrywamy i, i jest fajnie no właśnie i coś byś jeszcze Tomek chciał dodać odnośnie toka? No właśnie, tak szukam w pamięci przez cały czas, co by tu jeszcze można, można o tym Tintoku powiedzieć, ale chyba ale chyba nie... Hmm. Ewentualnie jeszcze można powiedzieć troszeczkę o tych wiadomościach, że oprócz tych wiadomości grupowych, można jeszcze wysłać wiadomości do siebie. To dobra, to, do ja poszczególnego... przykład, to ja na przykład wyślę ci teraz jakąś... To, to, jaka... to, ja wiad... to wyślij żeby, mi. Żebyś ty miał mm -hmm. ten... To wyślij mi jakąś wiadomość. A, tylko czekaj, muszę się ustawić się na Ciebie. Dobra. Wiadomości. Aha, tylko Ty chyba nie masz właśnie ja nie tego, że włączy info o wiadomości. Aha. I ja mam wyłączone info o wiadomości i mi się wyświetla okno. O, o, wiem, z a widzisz. To dobra, to ja to sobie teraz zaznaczę. Pokażę od razu gdzie. Gdzie to gdzie w oknie, tak? Chyba w oknie, za za albo nie A... A, chyba to za było info wiadomości. A. To już zaznaczam. No i teraz wyszli mi jeszcze raz jakąś wiadomość. O, też nie ma. Też nie ma. A to ciekawe. No, no coś, coś, coś co nie wyszło. To, coś to nie wyszło. Coś nie, nie wyszło, no ale to przede wszystkim ten TeamTalk jest do tego, żeby głosowo rozmawiać. A jeżeli ktoś coś chce, to, to po prostu sobie kliknie tam w, na czacie może napisać. A jest tyle innych komunikatorów tekstowych, a no raczej niewiele z komunikatorów tekstowych dysponuje taką jakością głosową, taką jakością dźwięku jak TimTok. No właśnie, jeszcze jest opcja, to sobie można zrobić w menu kontekstowym od... Uż... zresztą tak nawet wszędzie w menu kontekstowym ustaw użytkowników w przestrzeni. Mm -hmm. To jest trochę nieintuicyjne, bo to nie bardzo wiadomo jak to ustawiać, dlatego, że zobacz jak to wygląda. Już, już pokazuję. To będzie użytkownicy? Tak. I jest. -P. I tu są takie bitomek. I na przykład o, jest przycisk bitament, z Tobą. Przycisk. Aha. I teraz... Nie bardzo wiadomo na początku, jak to zrobić, bo tam nie ma żadnych suwaków ani niczego. Jeżeli jest ktoś ustawiony na tym przycisku z którymś użytkownikiem, to lewo-prawo przemieszcza się po panoramie, lewo-prawo. Jeszcze można to Direct Sound to na niektórych kartach robi, bo to zależy od karty, jak ona z tym Direct Sound współpracuje. Można jeszcze go dać teoretycznie z przodu i z tyłu, czyli strzałki góra-dół. No to zaraz zobaczymy jak to będzie, czy mi się uda. O, na przykład jak, jak ja na przykład mówię przez kartę zintegrowaną. Jak ja mówię przez kartę zintegrowaną, to nie tylko ustawiam pan jako po prostu tutaj mniej to więcej, ale ta karta jeszcze robi coś takiego, że no. To ma udawać coś takiego, że się normalnie słyszy. Czyli ten dźwięk jest taki troszeczkę yy, no, że on trochę go niby ma być z przodu słychać, trochę go niby ma być z tyłu słychać, to działa różnie w zależności od karty. Na przykład na tej mojej karcie nie niezintegrowanie to on po prostu przy, yy, dawaniu lewo-prawo, on to po prostu w panoramie, a dawanie góra-dół przygłaśnia i przycisza. No i to, i to jakoś tam działa No i także można, można sobie Jeżeli komuś się nie podoba ustawienie jakieś tam domyślne To może sobie sam to rozplanować I każdy użytkownik ma przycisk I można Każdego go w ten sposób regulować Właśnie teraz jak mówiłeś o tym To ja po prostu Cię przesuwałem I sobie słuchacze mogli no zauważyć to, jak, tak to, jak, <laughs> tak jak to brzmiało no więc słyszycie, że I brzmi podaj, całkiem i fajnie. O tym się okay I oczywiście i jest. I działa. Jak my tam działa. Oczywiście że działa tylko do następnego uruchomienia. To, to nie zapamiętuje tych ustawień. No właśnie, trochę szkoda. pokazać informacje o użytkowniku. Okej, okay, to teraz wchodzę sobie, kliknę sobie. O, i znowu skrót klawiszowy, Ctrl U. I teraz I teraz tak. tak. 166, czyli jesteś 166 człowiekiem, który się tu na serwer zalogował. Imię, tak. Imię czyli pseudonim Bitomek. Częstotliwość. No, 32 tysiące. O, tu jest właśnie pokazana utrata pakietów. 75 na 12 nie 12763 12 no dobra tu jakieś... 388 to, to nie wiem co to nawet było o ale pokazuje wersję klienta czyli widać że już ty używasz tej 35 beta 10 no i okej okay, i to jest wszystko co pokazuje w informacji o użytkowniku Czyli trzeba przyznać, że całkiem sporo. Tak. Jeżeli kogoś ciekawi, co kto tam ma, z czego używa i z jaką jakością go słychać. To sobie może to wszystko tak. sprawdzić. Tak wygląda. Nie pokazuję tylko tego suwaka. Albo jeżeli pokazuje, to jakoś nie dla Windowa, ale. No ale, ale, ale, ale, w razie... ale działa. No to się wysłyszy. No uchem w każdym razie. No. Dokładnie. Yy, tak. Więc zapraszamy jeszcze raz serdecznie wszystkich na TeamTalka. www.tt.tyflopodcast.net, kanał Tyflopodcast. Będziemy tu sobie się pojawiać od czasu do czasu, a nawet może i częściej. I możemy sobie porozmawiać tak. na każdy temat. Chętni do nagrywania jakichś większych podcastów też nie ma sprawy. Zapraszamy sobie, będziemy gadać, nagrywać i później publikować najwyżej w sieci. Ale oczywiście nie musimy. To wszystko zależy już tylko i wyłącznie od tych, yy, którzy tu się będą pojawiali i o czym sobie będziemy gadać, to już ustalane jakby będzie przez Was. Yy, a jeżeli ktoś ma życzenie, żeby stworzyć mu jakiś prywatny pokój na serwerze, to się proszę nie krępować, pisać yy, i też zostanie to stworzone. Serwer jest yy, na... O, dużą ilość użytkowników, użytkowników powiem, tak. Limit użytkowników w pokoju Tyflo Podcast na razie ustawiłem na 128, więc myślę, że każdy będzie miał możliwość, żeby się tu pojawić. Jeszcze z takich kwestii administracyjnych, to powiem, że serwer jest w stanie przyjąć tysiąc użytkowników, jak na razie. Wersja pod Linuxa jest bardzo fajna, działa, bo ja to pod Linuxem postawiłem. Działa bardzo prosto, się to wszystko ustawia, wystarczy tylko przeedytować plik konfiguracyjny, odpalić serwer i działa. I, I można już się o nic nie martwić. Będzie wszystko funkcjonować. jest jeszcze funkcjonować. wersja na, na Pocket PC. I jest to wersja jest na Pocket wersja PC, płatna, z tym, że... chyba 10 dolarów albo euro kosztuje chyba. No ale jak kogoś było nie stać na... Nie ma wersji na, na komórki. Słuchaj, za to jest SDK. Jak, jak kogoś było stać na Pocket PC, to już te 10 dolarów tam przeboleje. Jest, <słuchaj> Jakoś. Tak. Nie ma wersji na komórki, tak jak mówiłem, ale za to jest, jakby kogoś interesował SDK. Więc można sobie samemu coś napisać. Albo nawet jak, tak. jak ktoś da radę, to sobie za darmo taką wersję stworzyć na Pocket PC. Skoro jest SDK, czyli no, tak zwany Software <laughs> Development Kit, narzędzia do stworzenia własnej mhm. aplikacji nawet na bazie tego Timtoka, słuchajcie. Jak wam się coś tu nie podoba, nie wiem co, ale jak coś i macie smykałkę programistyczną, to możecie sobie sami napisać jakiś Jeżeli program. ktoś ma wybitną jakąś awersję do ustawiania z interfejsu programu wszystkiego, jest w folderze XML gdzie można sobie wszystko też ustawić jakby z poziomu pliku xml. Przeedytować ten plik wystarczy xml, e to są raczej dosyć wdzięczne pliki w edycji przez osoby niewidome, tylko komentarze mają takie trochę niefajne. Nie podobają mi się te komentarze w xml, <głos> bo to jest wykrzyknik minus minus otwierający komentarz, a minus minus większe to jest chyba zamykający komentarz jakoś tak. Także one są, takie trochę, one są takie trochę niefajne i czasem, czasem się można pogubić. E, jeszcze, może coś, jeszcze jak ktoś będzie chciał postawić własny serwer, to ja też jakby to przeszedłem e, i jest tak, że w menu, w ogóle w menu, znaczy tak, uruchamiamy, w folderze, znaczy w folderze, e, folderze TeamTalka jest install teamtalkservice.bat, i w tym momencie go uruchamiamy. On się nas pyta, tutaj jeszcze trzeba niestety myszką robić, bo to jest jakiś taki interfejs. Yy, on nie jest oparty na żadnych jakichś ikonkach, ale jest jakiś taki tekstowy, bo tam jest. Yy, oczywiście to jest wszystko po angielsku, tam czy chcesz skonfigurować, naciśnij tak albo nie. Znaczy jest no, czyli y, enter, prawda? I tam potem. Ty zwyczajnie polecam to. Jest hasło. No właśnie, pewnie tak. Jakiś konsolowy, jakiś taki programik. Potem ustawiałem mu właśnie nazwę hosta, wszystkie parametry, czy ma być hasło, czy nie ma być hasła. I uruchamia się w tym momencie w procesach TeamTalk Service. On jest ustawiony na to, żeby on się cały czas uruchamiał. I w tym momencie już mamy własny serwis. Jeżeli ktoś nie zna swojego IP i nie wie gdzie sprawdzić, w menu pomoc jest. Taka opcja, jaki jest mój adres IP. Na tym robimy enter, pojawia nam się pole edycji, normalne pole edycji, więc można to zidentyfikować. No ja to na mogę nawet wszystkie pokazać to, teraz. Jest. No właśnie. Kanały pomocne, manual, fajne. swoją drogą. Jaki jest mój adres? O, jaki jest mój adres? Menu zamknięte, ok, życisz. Dialog. Jaki jest mój adres? Albinet, LSL listów i te adresy są tutaj. 1, 2, 1, 1, 2. i te adres 2, 1, adres lot, internet, no właśnie, jeżeli ktoś dostanie taki komunikat, a wie, że nie ma routera takiego swojego domowego, ja na przykład mam i byłbym w stanie, mimo tego, co ten program mi tu mówi, postawić serwer Timtoka. no to jeżeli ktoś taki komunikat dostanie, a nie ma routera, no to raczej nic z tego, bo po prostu no, jest za nat -em tak zwanym i trzeba prosić administratora, żeby zrobił tak zwane przekierowanie portu i w tym momencie może coś się uda z tym tokiem podziałać. Ale po co skoro jest serwer, słuchajcie? Po co sobie komplikować życie? No, jeżeli ktoś chce pogadać dwie osoby bez zamieszania, bez pisania nie wiadomo jak, to, to może to jest na pewno prościej. Dokładnie. Mm. Zatem tak to wygląda. Zapraszamy do korzystania. I co? Dzisiejszy odcinek Tyflo Podcasta długi się zrobił strasznie. No, <głos> Ale będziemy, no tak. będziemy go już chyba kończyć. Dziękujemy za uwagę. I do usłyszenia na Toku, Prawda? No właśnie albo w kolejnym jakimś podcaście. A to się też zgadzam, do usłyszenia wkrótce. I przypominamy www.tyflopodcast.net to jest nowy adres Tyflopodcastu.